Momenty smutku, chwile zawodu Chcesz od życia więcej, ale spada ze schodów powodów By się nie poddawać, stwarzać Lokalny but naprawdę Robię swoje słowa nie jak każde To moje marzenia, własne sny odważne Już co chcę robić, wiem hip hop zrobić. Jak po dziś nie jutrzejszy też Wiesz jak jest, dobry gest Pociesza w kraju, w którym już nic nie rozśmiesza Rodzina na duchu trzyma Ja do góry się wspina Moja dziewczyna, NFK drużyna moi przyjaciele, wszystko w rękach To trzymam, od nich wiele zależy K2F uderzy, ty czekasz i mierzysz Oceniasz, na sam się nie zmienia, u ciebie własny koszmar istnienia U mnie oznaka męstwa Chęć zwycięstwa do działań mnie skłania Gdy turyst nas na nogach się słania Ziomek wyciąga rękę, pomocna dusza Jak butelka wody, gdy na pustyni susza Zmusza jak impuls, podwyższa skalę Musisz walczyć dalej, nie przejmować się wcale stale, powiększać wiarę w lepszą przyszłość Lepszy świat, lepszą rzeczywistość Mobilizowania, możliwość pokonuj, chciwość Omijaj labiryntu, zawiłość, broń korony Objawaj synchronizacją który K2F, hip-hop umysł wyzwolony. Moje życie jest w moich rękach, dla Boga podzięka za wytrwałość, wytrwałość, dążeniu do celu, chęci to za mało, więc nie podawa się, a wyjdzie z tego cało. Moje życie jest w moich rękach, dla Boga podzięka za wytrwałość, wytrwałość, dążeniu do celu, chęci to za mało, więc nie podawa się, a wyjdzie z tego cało. Hip-hop, umysł wyzwolony, patrzę z dobrej strony Unikam do pamięcia przez drady szpony NFK i K2F nieskończony Przyciągają się jak przeciwnie naładowane jony Ja uwolniony, podjaż mam systemu Pójdę temu, kto tak samo jak ja wierzy, W siłę jego żołnierzy Kto się speszy ten nie przyspieszy rozwoju życia, pełnia mocy. Tym się zachwycam, moja ulica. Spójrz śmierci w oczy. Widzę Twoje bradęlice, w walkę toczy. Lamusu wyszyca ulicę w stronę słońca, moja życiowa schiza. Zawsze do końca z podniesioną głową. Wiem, jak trzeba zaradzić nagłym przeszkodom. Żydzę ze swobodą ducha, uśmiech od ducha do ucha. Słuchasz, daj bucha. Bez żadnego leku i bez antidotum do szczęścia. Po wydarzy z protów, ty pierdala śmierć z kłopotów. Za dużo ich mam na głowie, ale do walki jestem gotów. Na kartkach skrobie dobrze wiem co robię, sam nie dziwię się sobie. Do rzeku kopu o sobie, ryby stare i nowe. Jak latowe sprawy, THT ujawnę rybocholizmu, objawy, zjawy. Kodraz pierwszej i drugiej fazy zwrotki. Nie wierzysz to dotki i nie poddawa się, obraz duszy umocni.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 Cało. Moje życie jest w moich rękach. Dla Boga pocienka za wytrwałość, trwałość, dążeniu do celu. Chęci to za mało, więc nie podawa się, a wyjdzie z tego cało. Pozdrówka dla wszystkich ziomków, którzy mnie znają. Wspierają mnie i pomagają mi w tych ciężkich chwilach.